jiya na To był, proszę Państwa, Jorgos Ksyluris, zwany Psarantonisem. To on śpiewał tę wstrząsającą pieśń. A to wszystko rozdali album White Dragon z roku 2008. Jedna z moich ukochanych, ulubionych płyt, do których lubię powracać. Dzisiaj nie byłem się w stanie oprzeć i zaprezentowałem Państwu ją prawie w całości. Mamy jeszcze chwilę, dlatego chciałbym jeszcze sięgnąć po nagrania, które były tak naprawdę przełomowe dla mnie, bo to album z roku 1992. Wtedy Ross Daily już ze swoim zespołem Labyrinth nagrał album Eurasia Mitos i to była pierwsza moja płyta Rosa, którą poznałem i dzięki, temu, i dzięki temu właśnie nagraniu zakochałem się w nim bez pamięci. No i ta Miłość trwa do dzisiaj. To jest album bardzo grecki, bardzo kryteński, ale tam pojawiają się już troszeczkę te pomysły, które będą przyświecać Rosowi nieco później. To jest jeszcze przed jego ideą panmodalizmu. To jeszcze jest taki styl, ta jego estetyka się jeszcze kształtuje, ale już słychać w tym wszystkim niezwykłe pomysły i jego geniusz. Taksim i Sirta Rodinu. To jest, proszę Państwa, płyta z 1992. Ehm, oprócz Rosa pojawia się tutaj także Sokratis Sinopulos, Periklis Papa Trepolus, jest Vasilis Sukas, to świetny klartecista i wielu, wielu innych. Taksim i Sirta of Rodinu Rozdeili. Tradycyjna muzyka z Krety to był Ross Daily album Mythos, który powstał w roku 1992. No i to już prawie koniec słuchania dzisiaj muzyki tego wybitnego artysty. Przypomnijmy Irlandczyka, który całe swoje życie mieszkał na Krecie. Na zakończenie jeszcze jedna płyta, Kinkin to już 2002 rok, a także Kelly, Thomas, Lindsay Polak, Philip Griffin i Tungi Bayer. No i to już wszystko na dzisiaj. Bardzo pięknie Państwu dziękuję. Kuba Borysiak, do usłyszenia. Autopromocja. Czy istnieje dziś krytyka teatralna? A jeśli istnieje, to jakie ma obowiązki? Do kogo mówi dzisiaj krytyk teatralny i kto go słucha? O kondycji współczesnej krytyki teatralnej i o tym, jakie zmiany zaszły w tej dziedzinie na przestrzeni ostatnich dekad, porozmawiamy w rozmowach po zmroku. Zapraszamy w poniedziałek o 22:30. Maria Czok i Dominik Gac. Autopromocja. Tu dwójka, program Drugi Polskiego Radia, minęła 18.30. Wieczór ze Słuchowickiem. Małgorzata Szymankiewicz, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na słuchowisko według króla zamczyska Seweryna Goszczyńskiego w adaptacji i reżyserii Henryka Rozena. W słuchowisku z muzyką Marcina Bożewicza w rolach głównych usłyszymy Marka Walczewskiego, Januarego Brunowa, Hanny Stankównę i Marcina Trońskiego. Premiera słuchowiska odbyła się w 1991 roku. Król Zamczyska Słuchowisko według powieści Seweryna Goszczyńskiego Rozejrzał się pan po okolicy? Piękna Tak Wspaniały zakątek, ale najbardziej ciągnie moje oczy i serce ten zamek na wzgórzu. Kilka już dni minęło, jak ten a, a ciągle nie mogę jakoś zwiedzić zamczyska. Wszystkiemu deszcz winien. Deszcz nie deszcz, a zwiedzać tam nie masz pan za wiele. Toż to ruiny same. Tym bardziej mnie pociągają ruiny. Tak, te kamienie. Tak, ruiny. Są one dla mnie... Jakby grobem rodzinnym, widmem o! przeszłości Hieroglificznym kluczem od wiekowych dziejów Światem niewyczerpanych wspomnień, marzeń, smutków I pociech, że jednym słowem Nie mogę się doczekać chwili, gdy obejrzę te zwaliska Ale pytałem dookoła, czy wiadomo jaka legenda wiąże się z tym zamkiem I wiem, że tutejsze towarzystwo niewielką wagę przywiązuje do podobnych rzeczy Obok ich gumien, gorzelni te pyszne ruiny zamku niewiele ich obchodzą. I trudno się dziwić nawet. Wiadomość jarmarków w pobliskim miasteczku, zabawa sąsiedzka, szczegóły jakiegoś wesela czy pogrzebu daleko bardziej zatrudniają ich pamięć. A te ruiny są, bo są. Ale kto zbudował ten zamek? Jakie były jego dzieje? <śmiech> dzieje? Zwykłe, normalne. Zamek od zbudowali w Firlejowie. W jego okolicy musiały odbywać się krwawe bitwy, bo jeszcze dziś wyorują zbroje i kule. Przed kilkudziesiąt laty był zamieszkały i przechowywał w swoich piwnicach odwieczne wino. I cóż się dalej stało? Później... Cóż później ludzie przybyli w pomoc losom, niepogodom i czasowi I w zawody go zniszczyli Z jego gruzów powstał klasztor kapucynów w Krośnie Kilka kamienic w Korczynie Kilka gorzelni, stajnia dla cesarskich ogierów Dziś na koniec razem ze wsią jest własnością hrabiego Jabłonowskiego Więc dzisiaj zupełnie zniszczony? Prawie zupełnie Od czasu jak się zapadły dwa pokoje, które przed laty były zamieszkane Zamieszkane? Przez kogo? przez Machnickiego. Któż to był ten Machnicki? On jeszcze jest. To najważniejszy szczegół tych zwalisk. Mówiąc krótko, proszę pana, Machnicki to waryat. wariat. Wariat. Tak, i to najprawdziwszy. Trzeba też panu wiedzieć, że nazywa się królem odrzykońskim i uważa za samowładnego pana owych ruin, a stąd mamy nieraz pełno scen pociesznych. Pani go zna? O mój Boże, jak zły szeląk. Bywa u nas częściej niż gdziekolwiek, a przy tym nie jest to wariat z rodzaju pospolitych. Ma on wiele wrodzonych zdolności i nauki. Są chwile, że wziąłbyś go pan za człowieka z najzdrowszym rozsądkiem. Kiedyś oczarował tak cudzoziemców zwiedzających te ruiny, że nie mogli się nadziwić, że w tym wieku w Polsce znaleźli pustelnika tak rozumnego. Z tego wszystkiego, co słyszę, jestem bardzo ciekawy poznać Machnickiego. Szkoda, że opuścił ruiny. Mm, ależ, drogi panie, nic łatwiejszego. On po tym zamczysku Wałęsa się co dzień... Tam go spotkasz. Ale, ale, poza tym zobaczysz go pan w domu naszym. Pojutrze, imieniny mego męża. Machnicki zaszczyca nas co rok swoim powinżowaniem, Bo i poetą jest niezgorszym, a poza tym ma wiele dowcipu, ale tak złośliwego, że nieraz można myśleć, że udaje głupiego, żeby móc bezpiecznie kąsać. I niektórzy. — To gniewają się za te docinki. My, co go lepiej znamy, serdecznie się śmiejemy, bo czyż można się gniewać na biednego wariata? A że takim jest, sam pan przyznasz, jak go tylko ujrzysz. Nie. No i pana Machnickiego nie ma. Szkoda. Proszę cię nie martwić. Już niebawem nadejdzie, na pewno. Żadnego roku jeszcze nie zawiódł. Więc i tym razem... Moja droga, na... w kuchni pytają, czy można podawać do stołu. Myślę, że już czas. Tak, oczywiście. Od dawna widzę, że towarzystwo głodne. Zaraz wydam dyspozycję. Zostawiam panów. No. Jak się panu podobają na Goście. Bardzo mili ludzie. Cieszę się, że mogłem ich poznać, ale ciągle czekam na pana Machnickiego. No, no, no. dzień dobry państwu. A gdzież dostojny solenizant? Witam, drogiego gościa, a przecież tak za Dziś dzień szczególny. Dzień imienin, szanownego Pana. W istocie miło mi. Mnie jeszcze milej, że mogę mu złożyć życzenia. Na ten raz jedno tylko wynurzę, aby się nigdy nie wyszedł źle na swoich żądaniach i zawsze więcej żądał dla drugich, jak dla siebie. Reszta potem, bo zdaje mi się, że obiad czeka gości, a goście obiadu jeszcze bardziej. Więc prosimy, prosimy. Wypijmy <susurwania> zdrowie naszego kochanego gospodarza. Zdrowie, zdrowie! Ale o! czy pani naprawdę dobrze zna pana Machnickiego? No tak, już pan mówiłem. Tak, ale mówiłaś pani, że to wariat, a... a widzę zupełnie co innego. Twarz jego zdradza, że dużo w swoim życiu przeszedł, ale co za duma. Co za szlachetna postawa. Żywość umysłu, to niemożliwe, to pomyłka. Czy, czy to Machnicki zajmuje te? Tak na uwagę. Widzę, żeś pan zamyślony, roztargniony, a już myślałam, że przyczyną jest serduszko pana. Panienek tu ślicznych jak pączki róż nie brakuje. Młody, nieżonaty mężczyzna jak się rozejrzy, to i spotka szczęście swoje. A ja mówię Państwu, że na pewno pana... Któż to, ten młody człowiek? To młody hrabia Kruszewski z Kruszy, Kocha dowcipy. Młody, przyjemny trzpiot. Zna się na koniach, psach. Strzela celnie, pije dzielnie, tańczy na zawołanie bez muzyki i pary. Kobiety za nim przepadają, a on uwielbia być duszą towarzystwa. No, na co czekasz, krabio? Do czas już szkoda. A więc dobrze, dobrze, dobrze. Uwaga, uwaga! Czy wszyscy już mają kieliszki w dłoni? A więc teraz... Wypijmy zdrowie hmm. króla Odrzykońskiego, aby jak najdłużej panował tak? dla naszej radości i w takiej mądrości sławił świata jak dotąd. To nieznana w Twoim państwie. Zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, co dalej. <sk anime didyka diferentes punktyelet> Przyjmuję zdrowie pana Hrabiego w ten sam sposób, w jaki było wzniesione. I mam sobie za powinność odpłacić toast toastem przemowę przemową. Trzeba nam wiedzieć, moje panie i panowie, że są dwa rodzaje wariatów. Jedni, których bardzo mało. Wiedzą o swoim stanie, umieją go znosić i są tym, co właściwie zowią się wariatami. Drudzy. Z rozumem niedołężniejszym od wariacji. Sądzą, że mają najzdrowszy, ani na chwilę o tym nie wątpią, a takich jest bardzo, a bardzo wiele, a nazwisko ich znajdzie pan hrabia w słowniku swojej grzeczności. Pierwszym i wino nie zaszkodzi, bo też ich zdrowie można pić winem. Drugim Pomaga niekiedy zimna woda, dlatego pije. twój toast, hrabio, wodą. Oby podobni tobie rozmnożyli się bez liku u naszych nieprzyjaciół. A to dopiero? Co za odpowiedź? Niezwykłe, niezwykłe. Ja, król, Ty byś miał się gniewać za życzenia, dali serdeczne? Otóż A? dla przebłagania ciebie, Chcę odtąd zostać najwierniejszym twoim poddanym. Przepraszam, przepraszam, przepraszam, ale moją polityką jest nie cierpieć w moim państwie większego ode mnie króla. Ma się rozumieć. Panie hrabio, z twoim szlachetnym usposobieniem prędko byś mnie stronu ssadził. Cóż, panie hrabio? Nazalisz nie ma już dowcipów twoim, dowcipie. A więc zgoda dwóch półgłówków. Któż z nami, jeśli my przeciwko sobie? Panie Machnicki, zaimprowizuj nam cokolwiek z łaski swojej. Już tak dawno nie mieliśmy przyjemności słyszeć jego poezji. Powiedz nam, co wierszami. Ma to być drugi akt komedii? No dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze. Wymawiam tylko sobie, aby nie miano do mnie żalu, gdyby jakim przypadkiem nie podobało się coś w moich wierszach komukolwiek. Ha, państwo wiecie zapewne, że człowiek, obętany natchnieniem poety, przestaje być sobą. Nie jest czasem panem słów i myśli. Mamy dziś święto sąsiada. Tak nam kalendarz powiada. By nie zostać niegrzeczniejszym od samego kalendarza i długami serca, dłużnym. A więc przy święcie dzisiejszym pije zdrowie gospodarza, a pije kielichem próżnym. Jeśli próżny, mojaż wina mój kraj pustka i ruina bo mój kraj to serca wasze. Skądże wam napełnię czaszę? Czyż z mej duszy? Na to zdrowie nikt mi pewno nie odpowie, A chociażby z niej i nalał, Cóż by się to stało z wami? Każdy by, jak ja, oszalał, Lecz nagrodzę życzeniami, O, życzeń tyle, co nędzy. Wszystkie zamknę w krótkim słowie. Obym pić mógł jak najprędzej z pełnego dzisiejsze zdrowie, a życzył rozumnie w prozie, na wszystkich świętych w obozie, przy zastawie bojowiska wśród prochów ognia i dymu. Tak wam mówi król Zamczyska. A co mówi, to dla Rymu. Winszuję panu, panie Machnicki. Nie rymu, ale sensu. O, pan go dostrzegłeś? Bez trudu. Poza tym sam też wiersze składam. A, to może dlatego, bo oprócz pana nikt tu więcej nie powie, że zrozumiał. Bo nie chce. Ma pan słuszność. Udają, że się bawią wariatem, niby lepsi od niego. Smutna to rzecz jednak. Patrz pan, jaka uciecha z własnej hańby. Pan zapewne z dalekich okolic, co? Tak. Niedawno poznałem tutejsze. No niewiele zyskałeś. Przeciwnie. Miałem zaszczyt i przyjemność poznać pana Machnickiego. Machnickiego? Ha, ależ to wariat. Nie dla mnie. Nie dla mnie. Proszę, oto odpis jego improwizacji. Wtem właśnie widzę więcej, jak rozum pospolity. Mm -hmm. Ot... tam... U nich to jednak wariacja. A czyś pan widział zamek odrzykoński? Tylko z daleka. Jestem tu dopiero od tygodnia. Jak to? Tydzień być tu i nie poznać zamku? Tak blisko go mu A choćby i najdalej. Drugiego takiego miejsca nie ma na ziemi. Powinniśmy do niego pielgrzymować, jak muzułmanie do grobu proroka. <grywka> Pani Black. Zabieram panu towarzysza. Tak nie można, panny czekają. A nie, ja nie mogę, nie tańczę. Co za wykręty! Nie wypada odmawiać pani domu, proszę, proszę. A powiedzcie, no dobry człowieku, daleko jeszcze do zamku? A dyć kapkę jeszcze! I, jeno, zamku tam nie najdziecie, a ruiny same, gruzy. Kiedyś to może i zamek stał, jak się patrzy, ale teraz... I ruiny są ważne. Eee, e, może ja, człowiek nieuczony, a mówią, że tam straszy. To i nie chodzę tam. No, czas na mnie. Ostańcie z Bogiem, dobry człowieku. Niech Pana Bóg prowadzi. No, nareszcie u celu. Sam zamek po największej części rzeczywiście wygląda jak mogiła gruzów, ale zewnętrzne mury stoją nieporuszone. Widok romantyczny, a jakby słowami to oddać, dumka by wyszła prześliczna. Na przykład tak. Wędrowcze ruin. Ruin kochanku. Jaki cię smutek naciska? Anioł przeszłości. Anioł poranku. Spotkały się u zwaliska. Tak. Te dwa wersy ostatnie dobre. Trzeba zapamiętać. Witam. Witam Was, Pana, jako król odrzykoński, nieograniczony pan tych gruzów, stróż ich przeszłości. Naprzód, jako król, wynurzę Ci wdzięczność, żeś godny hołd złożył memu królestwu. Biorę Cię przeto pod moją opiekę. Jak długo zechcesz przybywać w mojej dziedzinie? W dowód czego dotykam Cię temberłem. A teraz witam jak brat Już po wczorajszym spotkaniu serce moje przychyliło się ku niemu Życzyłem sobie jego odwiedzin, ale zaniechałem Cokolwiek bym mówił z pełności serca To by wzięto za wybryk wariata Ja nie gniewam się na tych ludzi Są nawet dobrzy podług ich czasu, podług ich rozumu Ale wariaci Żadnego z nich nie chciałbym mieć Moim poddanym Wolę tym gruzom królować Okolica Prześliczna Ale to tylko ciało Gdybyś pan duszę zobaczył Jaka olbrzymia Jaka wzniosła Geniusz ożywiłby nią Dwadzieścia milionów Tylko, że to jest tajemnica, wielka, zaklęta tajemnica Krocie ludzi rodzą się i umierają pod bokiem tych gruzów A żaden z nich się domyśli ich prawdziwej wartości Gruzy i gruzy, powiadają oni A ja panu powiadam, że te gruzy większe są Od tebańskich, babilońskich, rzymskich Większe od gruzów niejednego narodu Gdyby mi wolno było podnieść ich zasłonę Świat z boleści wziąłby się za włosy, Zobaczyłby pod nimi Przestrzeń pustyni większej jak Sahara. W każdym kamieniu trupa, W każdej warstwie mur. Pokolenia wymordowane. Zobaczyłby rzeki z łez, krwi, Ich wysokość, myślą jedynie musiałby zgadywać, Wieża Senaru, pigmejczyk przed nimi. Jest to coś, jak majestat narodu, Wierzę, panu, ale proszę mi powiedzieć, ten zamek podobno założył Firlej za panowania któregoś Zygmunczyk. Firlej, zygmunt bajki. Ale nie tu mówić o tych rzeczach. Tu każde echo złapałoby moje słowa, a tysiąc wiatrów nieprzyjaznych rozniosłoby je natychmiast. O, mam ja potężnych nieprzyjaciół i tutaj... Jawnych i utajonych. Muszę być ostrożnym. Ale chodź pan, chodź pan ze mną. Korzystajmy z pogody, bo niebo się coraz bardziej zachmurza. Burza nadciąga. Wejdziemy na tę wieżę. Po jej szczerbach, jak po schodach, dostać się można na sam wierzch muru. Będę prowadził. Niech pan idzie za mną. No i jak? Świetnie, tylko trochę niewygodnie. Zaraz będziemy na górze. Niech pan uważa, niech pan uważa na te dwie cegły. Ruszają się, a teraz niech pan mi poda rękę, no. Jeszcze dwa kroki. Kroki i... O, jesteśmy. Ale, ale co za widok. Bromień jego ma chyba co najmniej Kilka mil długości Kilka mil I to poeta tak się wyraża Poeta tylko tyle widzi A ja, Kiedy tu wejdę Kiedy położę oko na tych górach I trącę je myślą Wnet lecę Chmurą grzbietami Całego łańcucha Karpat Ocieram się o Morze Czarne przepływam, dnie biegnę drugim jego brzegiem, ponad drzwiną. Przechodzę do bałtyckiego morza płynę. Jakiś czas morzem zawijam w ujście odry i ponad odrą wpadam znowu w karpaty. A zawsze pilnując się krawędzi, tego horyzontu. Rozumiesz mnie pan? Nie wiem, nie wiem czy tyle ile byś chciał być pan zrozumiany. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Lepiej być niepojętym jak narażonym na zdradę. Słyszy pan? Burza coraz bliżej. Aha, ponieważ po mojem królestwie nie można podróżować zwyczajnym sposobem, a ja mam też moje dworskie obrzędy których trzymać się i przestrzegać muszę, więc najpierw musimy kłonić się głową. Musimy wyjść poza obręb bruzów. O, o, tu właśnie. Gdzie ten wielki kamień? Tu leży ostatnie półtora wieku. Olbrzymie zwłoki. Nieprawdaż? Tak. Kto nad nimi nie pomodli się, ten jak niegodny, niepoświęcony, wchodzi do tego zamku, do całej przeszłości. Klęknijmy tutaj. A wieczne tworzenie, Jeszcze raz posiewam Cię łzami. Na łzach bych wyrastał. W zemchu ziemi. W ziemi skrywa się ziarnko. Z ziarnka strzela drzewo. Tak Karpaty lasami porosły, tak Ty, grób. Porośniesz nowym życiem. Płyncie. Łzy policzą was kiedyś. Zapłacą. Płakałem? Tak, ale... Nie dziw się pan. Ile razy je widzę, tyle razy nad tymi grobami płakać muszę. Te wszystkie głazy, które pan widzisz dookoła, to są groby. Ale jakie groby. Całe zastępy bohaterów Czyny wiekowe miasta Wieki Kraje Leżą pod niemi O, ten na boku Na przykład U samego wchodu do zamku Kryje wyprawę w Jedeńsku. Dziś już Mało czasu na obejrzenie Całego cmentarza Burza nam przeszkodzi, ale przebyliśmy święty próg zamku, możemy wejść do wewnątrz. Ale jeszcze jedno. Dasz Pan najuroczystsze słowo, że nikt się nie dowie miejscu, w którym się schronimy. Sędzio Przyrzekam, dotrzymać trzymać Chodź więc pan za mną. się pod ziemię. Tu zaczyna się moje królestwo. Idź pan za mną. Trzymaj się ściany. A pamiętaj, że mamy przed sobą 20 słów. I na koniec jesteśmy u celu naszej wędrówki, otóż mi w stolicach. Róla stolica. Pałac, godzienie, piekło, raj, co chcesz? Jesteś znużony? Przechadzka była mordująca. Pozwolisz więc, że zacznę od ugoszczenia podróżnego. Gościnność to cnota naszych przodków, rodzima wielka święta. Siadaj więcej, spoczywaj. Albo lepiej, zostawiam Ci zupełną wolność. Możesz rozpatrzyć po moim pałacu, albo rób co chcesz. Ja tymczasem zajmę się posiłkiem. Niezwykłe. Naprawdę. Niezwykłe. Jaskinia ma kształt wielokąta. Chyba jakieś pięćdziesiąt stóp obwodu. Dwa ogromne głazy strzegą wejścia do pieczary. Szeroka szczelina opasuje niby gzymsem całą jaskinię. Ta wystarczy za okna. W ściany skał, podłoga i sklepienie wyłożone grubą mchem. Ha! Na ścianach? Boże wielki! Coś w rodzaju zbrojowni, a przynajmniej muzeum rycerskiego. Miecze, strzały, strzelby, pancerze, stare kamienne herby. O! Nawet portrety! Były one pewnie w zamku. Kości ludzkie? O! A tu? U wchodu do pieczary? Tak. To dwa szkielety odziane w mundury dawnych husarzy z kopiami nachylonymi do siebie zwisają do ziemi i tworzą rodzaj zasłony, a nad niemi rozpięty orzeł. Idźmy dalej. O, tu widzę prawdziwą bibliotekę. Będzie tych książek kilkaset. Chyba to stare kroniki staroświeckie krzesło i stół. A na nim otwarta księga. Otóż i posiłek skromny, a nawet lichy. Ale wysoce królewski. A, widzę, że zainteresowała Cię moja księga. Tak, w niej wszystko znajdzie ten, który Powołany będzie kończyć moje roboty. Są tu dzieje moje, dzieje państwa, cała jego przeszłość i stan obecny. Nieomylny przewodnik królów zamczyska. Usuń teraz te księgi na bok. I siadajmy, siadajmy do do wiesiady. Jakże znajdujesz moje królewskie mieszkanie? Prześliczne. Dziwne.